W Mateusza przeczytajmy, 13 rozdziału.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 ten wydaje owoc, jeden drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Mm. Jeszcze, żeby te słowa zacytować, co słyszeliśmy w modlitwie, to jest z tego samego rozdziału, 43 wiersz, ostatnie zdanie. 43, ostatnie zdanie. Kto ma uszy... Niechaj słucha. Zatem wszyscy jesteśmy wezwani do słuchania. Też jest, przypomina w tym momencie słowo, kiedy Pan Jezus prorocza jest o nim napisane. Codziennie moje ucho jak u tych to jest 50 rozdział Izajasza czwarty, czwarty wiersz, drugie zdanie, albo trzecie. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem ani się nie cofnąłem. A więc wiara jest ze słuchania. Jeśli ktoś nie może uwierzyć, to dlatego, że nie umie słuchać. Albo też ktoś nie może rozpoznać Bożej woli, bo nie słucha tego, co Bóg mówi. Wszyscy jesteśmy wezwani do tego, żeby słuchać. I tak ciśnie mi się najpierw tym takie coś, co wczoraj akurat przeczytałem, to ma związek z tym, co było i w pieśni, tam było dworanstwo o serce i w modlitwie też było, e, brat modlił się, żeby Pan otworzył nasze serca, takie coś zdarza się, na przykład u dziecha apostolskich czytamy, że Pan e, otworzył serce e, tej Lidii, także skłaniała się ku temu, co Paweł mówił. A więc istnieje coś takiego, że Bóg otwiera czyjeś serce. I e, przeczytałem coś takiego, to na pewno e, młodsi będą bardzo e, tym zainteresowani, że serce bije średnio 70 razy na minutę. 70 razy na minutę. Niektórzy mają bradykardię i to... Wtedy to serce bije mniej, akurat ja tak mam, ale jest to 4200 razy na godzinę, 4200 razy na godzinę, to już jest dużo. Na dobę jest 100 800 razy, to nawet nie zdajemy sobie sprawy, czy bez względu na to jaka jest pogoda, czy jesteśmy weseli, czy smutni. Może jest zdenerwowanie, że trochę szybciej. W ciągu roku jest to 36 milionów 792 tysiące uderzeń na rok. To już jest nam trudno sobie wyobrazić, ale widzimy, że to serce cały czas pompuje, cały czas pracuje. Ktoś policzył, że to jest około 2,5 miliarda razy na 70 lat, czyli na przeciętny czas ludzkiego życia. Zaczyna się od 70 razy na minutę, kończy się 2,5 miliarda lat w ciągu 70 lat. Ale na tym nie koniec. Ktoś jeszcze zadał sobie trud i policzył, że to jest e, e, e, jakaś objętość, no bo serce pompuje, prawda? Jakąś ilość musi przepompować ta pompa. E, a więc przez rok to jest 2 470 tysięcy litrów niewyobrażalne 2 miliony 470 tysięcy litrów i ktoś to w ten sposób zobrazował, że to jest 81 cystern po 30 tysięcy 400 litrów każda 81 cystern z krwią. tyle jest mniej więcej przez rok I po co ja to wszystko mówię to jest może taki fajny przerywnik ale chodzi o to że Bóg skonstruował nasze serca. On, tak jak w jednym psalmie czytamy, ukształtował serce każdego człowieka. I sam organ jest jako urządzenie zaprojektowane i wykonane przez Boga. Ale serce, jak wiemy, to nie jest tylko pompa. Serce to jest miejsce, gdzie mieszczą się nasze myśli, uczucia, zamiary, bo też czytamy, że sam Pan swoje słowo osądza myśli i zamiary serca. Czyli w naszych sercach tego na rentgenie nie widać, ale taka jest rzeczywistość, że to jest miejsce, gdzie podejmujemy pewne decyzje, coś planujemy. I w tym rozdziale akurat, który przeczytałem też to słowo występuje w wierszu 19. To, co zasiano w sercu. Jest jeszcze raz to w 23, właściwie nie ma tego w 23, tylko w Ewangelii Łukasza, kiedy jest mowa o tym, który, o tej dobrej glebie, to tam jest napisane o człowieku, który tym dobrym, szczerym sercem przyjmuje to słowo. Czyli też jest w innej Ewangelii, przy okazji tego przykładu, mowa o sercu. I to serce w Biblii ma bardzo wiele odniesień. Mamy w księdze Ezechiela serce kamienne, które Bóg może zamienić, taką operację chirurgiczną zrobić i zamienia to serce na mięsiste. I to jest Ezechiela, 11 rozdział, dziewiąty wiersz. Serce kamienne zamienia na mięsiste mięsiste to znaczy, że to jest żywe, pracuje i człowiek, który jest na nowo nienarodzony ma serce z kamienia, czy chce, czy nie chce. Ma kamienne serce, jeśli chodzi o Boże sprawy, czyli te Boże rzeczy do Niego nie docierają, tak jakby młotkiem walić po betonie. Mamy też i serce podstępne, Jeremiasza, 17 rozdział. Ale też i mamy serce na przykład czyste. W psalmie 24. Czyste serce. W liście do Rzymian, drugi rozdział, czytamy o sercu, które jest nieskruszone. Drugi rozdział, 5 wiersz. Z drugiej strony czytamy o królu Jozjaszu. Że jego serce zmiękło. Drugi, druga Księga Królewska, 22 rozdział, IX wiersz. Jego serce zmiękło. Czyli daje się kształtować. Bóg nie tylko stworzył nasze serca, nie tylko je chce zamienić kamienne na te miękkie, żywe, ale jeszcze do tego jego planem jest to, żeby to serce modelować. I to jest też po naszej stronie, żebyśmy chcieli tego da, pozwolić na to tak, serce właśnie e, czułe, takie dające się kształtować. E, jest też i mowa o sercu dumnym czy pysznym w przy Przykodywsku, 16 rozdział, 5 wiersz, ale też i o uniżonym sercu, czy też o złamanym sercu. Psalm 34. Wiersz 18. Ostatecznie też i może być serce ślepe. Listy Efezjan, czwarty rozdział, 18 wiersz. I ostatecznie też i oświecone. Jak czytamy w drugim Misie do Koryntian, czwarty rozdział, szósty wiersz. Oświecił czy rozświecił serca nasze. A więc ludzie, którzy nie mają Ducha Świętego, nie zrobili tego kroku wiary do Pana, w ich sercach jest mrok, jest ciemno. Tak jakby nie zapalić światła w nocy. Natomiast człowiek, który z, postawił ten krok wiary, ma to serce rozświecone, zapalone. Dlatego też E, e, takie porównanie mi się nasuwa, w, e, Jest napisane o ludziach bezbożnych Że wraz z nastaniem ciemności ich lampa gaśnie e, W krajach e, arabskich Szczególnie czy na Bliskim Wschodzie Była to taka zwyczaj, że nawet w nocy e, e, Lampa się tak delikatnie w tym namiocie miała świecić i tak jest człowiekiem wierzącym, że to światło świeci w nas cały czas. I teraz, jeśli mielibyśmy coś powiedzieć, po pewnych rzeczach chcę powiedzieć bardzo krótko, może o innych troszkę dłużej, więc to, co bardzo krótko można powiedzieć, to jest to, że mamy przed sobą szczególny rozdział, gdzie mamy siedem przypowieści, i tylko w Ewangelii Mateusza te przypowieści są zestawione jako 7 I są takie, tak jak na przykład o Konkolu, że jest tylko w Ewangelii Mateusza. Akurat jest to szczególne, że właśnie ewangelista Mateusz spisał te przypowieści jedna za drugą. I teraz, czy to ma znaczenie, że jest ich siedem? Jeśli się przyjrzymy, to widzimy, że pewne tło, czy charakter, czy przesłanie tej, każdej z tych przypowieści znajduje swoje odzwierciedlenie, jeśli chodzi o tych siedem zborów z Księgi Objawienia, gdzie tak ogólnie można powiedzieć, że stan każdego następnego był gorszy niż poprzedniego. I tak jest z tymi przypowieściami, że właściwie każda następna opisuje coś, co jest gorsze niż to, co było wcześniej. Oczywiście mamy wyjątek, tak jak w listach mamy wyjątek zbór Filadelfia, czy Sardes. Taki mamy tutaj wyjątek, jeśli chodzi o tę przypowieść o Skarbie i o Perle. Ale widzimy, że jest to pewien przekrój historii chrześcijaństwa w ogólności przez wieki, od czasu jak Pan Jezus był na ziemi aż do czasu ucisku teraz coś, co też powinniśmy sobie powiedzieć tutaj jest mowa o królestwie w XIX wierszu to często się pojawia w chyba dwa razy pojawia się to określenie w Ewangelii Mateusza Królestwo niebios czy to chodzi o niebo? z Księgi Daniela wiemy, że to Bóg dał to panowanie panuje nad, po prostu nad ziemią tu chodzi o, o to, że to Królestwo niebios to jest wszędzie tam, gdzie uznaje się autorytet Boga na tej ziemi i to, czy w sposób płytki, czy głęboki, to nie ma znaczenia i to widzimy w tych przypowieściach, czy ktoś się tylko przyznaje do chrześcijaństwa, każde dziecko, które było pokropione wodą, ono po prostu należy zewnętrznie do chrześcijaństwa i taki człowiek już należy do Królestwa Niebios. On nawet jeśli nie jest na nowo narodzony, i nie czyta Biblii i nawet nie myśli o Bogu, ale taki człowiek należy do Królestwa Niebios. Każdy, który słyszał Ewangelię i od niej się odwrócił, także należy do Królestwa Niebios. Tak jak te głupie panny, albo tutaj jak mamy przykłady o tych ludziach, którzy, do których, na, na których serce to ziarno słowa padło i potem oni różne kroki podjęli w swoim życiu. A więc Królestwo Niebios dotyczy wszystkich którzy w jakikolwiek sposób przyznają się do Boga. A więc ma taką swoją stronę zewnętrzną, ale też i wewnętrzną, bo mamy w tym przykładzie tego podobieństwa siewcy jednak tych, którzy uwierzyli i wydali owoc. A więc widzimy, że pośród nich są też tacy, którzy naprawdę są boży, należą do Boga, albo tak jak jest i pszenica pomiędzy konkolem, czy też mamy dalej te, te ryby, dobre i złe, a więc są dobre, też są dobre ryby. Widzimy w tym, albo to tak można by przedstawić sobie, jeśli przypomnimy sobie z matematyki, że była nauka o zbiorach, więc jeden zbiór możemy sobie narysować, w którym... Są te um, cztery osoby, o których jest mowa tutaj w, w tej przypowieści o, o, o tej czworakiej roli e, i jest drugi zbiór, który obejmuje fragment tego pierwszego zbioru, ale do tego zbioru należy tylko ten czwarty, e, ten, który uwierzył. E, I y, y, y, y, ma to taki, taki swój, jakby swoją taką część zewnętrzną i wewnętrzną. Do tej zewnętrznej części należą wszyscy, którzy przyznają się do Boga, do tej wewnętrznej części tylko ci, którzy są nawróceni. A ten właśnie, który tutaj jest człowiekiem wierzącym, e, możemy powiedzieć, że to jest człowiek, który należy do zgromadzenia, należy do ciała e, Pana Jezusa. I to też możemy powiedzieć, czy Królestwo Niebios równa się Kościół? Odpowiedź brzmi nie. Ci, którzy należą do Królestwa Niebios, a są prawdziwie nawróceni w tym czasie, należą do Kościoła. Tak. Ale Kościół, nie można powiedzieć, równa się Królestwo Niebios. Dlatego, że Królestwo Niebios zaczęło się w momencie, kiedy Pan Jezus chodził tu na ziemi i nauczał. Natomiast Kościół zaczął się po w niebo Pana Jezusa po zesłaniu Ducha Świętego. Królestwo niebios będzie tu na ziemi jeszcze w czasie ucisku, natomiast Kościół wraz z pochwyceniem przed uciskiem odejdzie z tej ziemi. To znaczy, widzimy, że to się nie pokrywa te same osoby i ten sam czas. Dlatego widzimy, że Kościół jest czymś odrębnym, chociaż ma tę część wspólną. Mianowicie ludzi, którzy przyznają się do Boga, przyznają się do Pana Jezusa, tak jak i wielu innych się przyznaje, ale nie ma u nich tej wewnętrznej przemiany, tego właśnie miękkiego serca, tego przemienionego serca, tego nowonarodzonego serca. <grym> Jeśli jeszcze tak w skrócie można by powiedzieć, właśnie to ta przypowieść o pszenicy i konkolu. Widzimy, że Pan przewidział, że pojawi się zło w chrześcijaństwie i widzimy, że to było w momencie, kiedy ludzie spali. Czytamy 25 wiersz że to właśnie diabeł uczynił i chrześcijaństwo otworzyło swoje drzwi na ludzi niewierzących i to stało się około 400 lat po Chrystusie, kiedy chrześcijaństwo stało się religią urzędową Cesarstwa. I niestety to rośnie, czy obok ludzi wierzących to rośnie aż do tej pory, Pan Jezus przewidział to i pozwolił na to, żeby tak było. Dlatego jeśli widzimy teraz to takie, tę martwą religię, tych wiele różnych chrześcijańskich wyznań, więc w tej przypowieści o Konkolu, o pszenicy Konkolu widzimy, że to, to jest nic dziwnego. To już było wcześniej powiedziane. W zgromadzeniu tak ma nie być, oczywiście. My jesteśmy wezwani, żeby w zboże, jeśli ktoś w sposób jawny grzeszy, musimy to nazwać i osądzić. Z drugiej strony, jeśli ktoś by nauczał czegoś, co jest niebiblijne, to także powinien być napomniany. A jeśli nie chce od tego odstąpić, także wyłączony z powodu tego, co mówi niebiblijnego, ale to jest poważne. I o tym mówią nam inne miejsca w Biblii, ale już teraz do tego nie będziemy sięgać. I to jest odniesienie właśnie do tego czasu zboru w Smyrnie z Księgi Objawienia. E, dalej e, mamy tę przypowieść o ziarnie gorczycznym i o kwasie. E, to o ziarnie może nam e, właśnie przypominać ten zbór w Pergamonie, gdzie już to zepsucie urosło. Gdzie e, Pan mówi, wiem gdzie mieszkasz, tam gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Tu może też chodzić o ten ołtarz, czy o świątynię Zeusa, która była w tym mieście, której szczątki są dzisiaj w Muzeum Pergamonu w Berlinie. I tutaj widzimy, to zaczęło się od dobrego, małego dobrego początku, a skończyło się właśnie tym, że diabeł wszedł w to, czyli to 31 wiersz, to ziarnko gorczyczne, czyli takie malutkie. Dla naszego wyobrażenia takie ziarenko maku. A potem jednak to rośnie, rośnie, rośnie. I jest tak duże, że ptaki potrafią sobie w tym siedzieć, mieszkać. I tu mamy taki jaśmin obok płotu i on tak jest coraz większy, większy, większy, większy. W tym roku zobaczyłem, że gnieżdżą się tam kosy, których wcześniej nie było. To takie czarne ptaki z żółtymi dziobami. Dosyć takie są, no, nie boją się człowieka, bardzo ładnie śpiewają, ale no, faktem jest, że one są duże, są już całkiem, całkiem duże, to już nie są grubelki. I tak to też rzeczywiście jest, że to, co rośnie, przyciąga szatana. Tak też stało się z tym powszechnym chrześcijaństwem. W miarę wzrostu diabeł coraz bardziej w to wchodził. I te, tak jak tu widzimy, te gnieżdżą się, te ptaki niebieskie w gałęziach jego. I to niestety widać też w tych dużych religiach, jak to daleko doszło. Różne fałszywe objawienia, które tam są no, utrzymywane, czy praktyki. Ewidentnie działanie szatana w tym miejscu. Dalej mamy e, tę kobietę, która wzięła e, tych, w mące, rozczyniła ten kwas, czy też drożdże, e, aż to się wszystko zakwasiło. To nam jest, przypomina o teatyrze. tiatyra, czyli takie wskazanie na kościół katolicki w Biblii. Nieustająca ofiara. E, I widzimy tutaj, e, że mąka oczywiście była dobra. To była dobra mąka. Ale jednak, jak chodzi, że ten kwas, fermentacja, kwas jest symbolem nieprawdy, niebiblijnego nauczania. I to się też rozprzestrzeniło, tak jak te drożdże właśnie. Fermentacja ma to do siebie, że obejmuje wszystko. Jeśli mamy trochę pleśni w słoiku z dżemem, to znaczy, że cały słoik z dżemem już jest tym zainfekowany. Nawet jeśli tej pleśni nie widać wszędzie, ale i tak to znaczy, że już całość jest, można powiedzieć, zatruta. To ma niestety do siebie, ta błędna nauka, tak jak pisze apostoł Paweł na innym miejscu, która szerzy się jak zgorzel, czyli jak rak. Po prostu zajmuje coraz dalsze miejsca. Również z tego powodu grzech należy osądzać, żeby się nie rozprzestrzeniał. I następny mamy 44 wiersz przypowieść o skarbie i to nam wskazuje na ten zbór Sardes, czyli to było coś bardzo drogiego dla Boga. To, co stało się właśnie w tych czasach reformacji. Zwrot do Słowa Bożego, pismo w językach zrozumiałych, narodowych. Mowa o tym, że zbawienie jest z łaski. To było coś bardzo do niego, dla Pana. Pan się, z tym Pan się bardzo z tego cieszył i to błogosławił. I to jest właśnie też i tutaj wyrażone w tym, w tym podobieństwie na temat skarbów. E, właściwie skarb i dalej ta przypowieść o perle mówią o czymś podobnym, ale jakby jedna przypowieść nie była w stanie tego oddać, co jest cenne, dlatego są dwie. E, I e, to jest ciekawe, ten skarb jest w ziemi. Niektórzy to odnoszą, że tu chodzi o Izrael. To też tak może być, że to są ci nawróceni z Izraela. E, i teraz oczywiście może nieraz myślimy, że to Pan Jezus jest dla nas tym skarbem. To też jest prawda. W liście Piotra jest napisane, dla was, którzy wierzycie, jest On rzeczą cenną. To prawda. Tym niemniej tutaj w tej, tej przypowieści chodzi o to, że tym, tym człowiekiem jest Pan Jezus, który ten człowiek znalazł, ukrył wcześniej w tej przypowieści 13 rozdział 3 wiersz ten siewca to jest Pan Jezus i to to wiemy że sam Pan to wyjaśnia ten, ten siewcą jest Pan Jezus tym ziarnem jest Słowo Boże dlatego to też nam sugeruje tutaj, że tym człowiekiem który znalazł ten skarb i ukrył go i potem sprzedaje wszystko, żeby go właśnie te ziemię kupić wraz z tym skarbem jest właśnie sam Pan, a tym skarbem jesteśmy my jest taki hymn chrześcijański który właśnie mówi jak to jest, że byłem tym nędznym grzesznikiem a stałem się dla niego skarbem to jest coś rzeczywiście niepojętego staliśmy się bardzo cenni dla Boga. E, oczywiście Pan sprzedał wszystko, co miał i kupił, e, a więc skoro to był skarb ukryty, to szukał go. E, szukał i znalazł. E, wszystko, co było jego e, należną e, wielkością, czy wyrazem Jego wspaniałości o, to Pan Jezus jakby zdjął z siebie e, po to, żeby, e, żeby e, ten skarb, czyli nas e, kupić albo też można powiedzieć ziemia należy do Pana Jezusa bo to jest mowa o ziemi pan, pan Jezus jest tym, który jest właścicielem e, tej ziemi to czytamy też w liście do hebrajczyków w pierwszym rozdziale. On jest dziedzicem rzeczy Tam jest napisane. Jeśli skarb, to mogą być pojedyncze monety na przykład. Tak możemy sobie wyobrazić skrzynia z klejnotami wiele różnych drogocennych rzeczy. To mamy tę drugą przypowieść, która już ma nam mówić o Filadelfii. Że to jest jedna perła. To jest też bardzo ważne dla Pana, że to jest jedna perła. Tak jak ten świecznik, który był w namiocie Zgromadzenia, był wykuty z jednej dryły złota. To jest bardzo ważne. Eee... I tak jak ten skarb, to mogły być drogie kamienie. No bo co jest cenne na tej ziemi? Złoto, srebro, diamenty. Eee... Ale tutaj jest perła. I to jest znany dla nas przykład, że perła powstaje w głębinie morza i to właściwie jest taki system obronny małży, która w ten sposób tworzy taką otoczkę w miejscu, gdzie padło ziarenko piasku i powoduje rano. Więc jest to taki kompres, który tam powstaje. A więc proste odniesienie. Z cierpień Chrystusa powstał Kościół. W tych ciemnościach, w głębinach to się stało. I to ma wielką wartość dla Boga. Tą perłą my jesteśmy. Oczywiście nieraz jak człowiek po nawróceniu czyta ten fragment, to myśli Pan Jezus jest moją perłą. Niech będzie. Tak jak jest w psalmie napisane Pan będzie Twoim srebrem i złotem. To prawda ale w tym miejscu akurat jest mowa o tym, e, że tym człowiekiem jest Pan, który szukał tej perły, znalazł ją, sprzedał wszystko, co miał, żeby ją kupić. Tu jest mowa o tym, e, co Pan e, poniósł właśnie, żeby, żeby nas mieć. E, no i ostatnia e, Przypowieść o tej sieci, to jest 47 wiersz, to nam od... jest to analogia do tego zboru Laodycei, że ten, chodzi o ten czas zamieszania ryby dobre i złe. To możemy odnieść do czasu ekumenii, w którym teraz żyjemy, gdzie te różne religie czy kierunki wyznaniowe próbują burzyć mury pomiędzy sobą, tworzyć jeden wspólny organizm czy organizację mówiąc, że to jest jedno nie o tego rodzaju jedność Panu chodziło jest to zamieszanie, pomieszanie rzeczy dobrych i złych ale możemy też i mówić tutaj o tej sieci jako ewangelizacji bo Pan Jezus chciał uczynić ze swoich uczniów, rybaków, ludzi. I właśnie też i to dla nas jest zadanie, żeby te sieci, może niektórzy na wędkę łowią, zarzucać i łowić ludzi dla Boga. I ostatecznie to wskazuje na czas ucisku. Właśnie kiedy to w tym bardzo trudnym czasie, który nadejdzie, w czasu, kiedy Babilon jako pewien ruch będzie istniał na tej ziemi, to właśnie w tym czasie będzie ten przesiew pomiędzy tymi dobrymi, a złymi rybami. Jeśli ktoś by szukał, to w III Mojżeszowej, XI rozdział, jest mowa, jakie są ryby czyste, czyli takie, które mają płetwy i łusy. I tak można rozpoznać ludzi wierzących. Płetwy, czyli poruszają się, potrafią się poruszać, także pod prąd. A łuski, czyli mają rodzaj pancerza, e, mają ochronę przed grzechem. Czyli w tym wypadku jakiś wąż morski czy węgorz nie jest czystą. E, widzimy, że Pan to wszystko zawarł w tych siedmiu historiach, które które opowiedział, i to jest bardzo głębokie przesłanie. I teraz gdybyśmy mieli, mając 10 minut, spróbować coś powiedzieć cokolwiek na temat tego, tej przypowieści o czworakiej roli, widzimy tutaj takich trzech wrogów, mianowicie 19 wiersz, jest ten zły, czyli diabeł. Dwudziesty wiersz, możemy powiedzieć, niestały. Niestały, czyli to, powiedzmy, nasze ciało, nasza cielesność, chwiejność. Dalej mamy 22 drugi wiersz, świat. Ale umiłowanie tego świata. Mamy tutaj wymienionych trzech wrogów człowieka. Szatan, nasze własne ciała, które skłaniają się zawsze do grzechów i świat, jako to miejsce, czy narzędzie, przez które Bóg, e, Bóg tego świata, diabeł, oddziaływuje. I teraz widzimy, że mamy tutaj trzy rodzaje ludzi, e, którzy e, porównani są, czy ich serce porównane jest do rodzaju ziemi. Widzimy, że za każdym razem to, to ziarno jest dobre, ale ta gleba jest niedobra. Po pierwsze, ta pierwsza, czyli ta ci posiani na drogę, jak tu jest wcześniej powiedziane, w czwartym wersecie tego 13 rozdziału, posiani na drogę. Droga jest ubita. Jeśli coś, cokolwiek tam posiejemy, to ziarno nie wpadnie głębiej. Niestety ludzkie serca, czy może większość ludzkich serc, właśnie takich jest. Są bardzo ubite i twarde. I nieraz, kiedy próbujemy coś komuś wyjaśnić, widzimy, że się trzeba ale napocić, żeby jakąś prawdę w ogóle przed oczy postawić. Słucha i nie rozumie. No jeszcze raz tłumaczę. Nie rozumie. Tak tu jest też napisane. Słucha słowa i nie rozumie. Jest też i tak, że nasze umysły są skrzywione przez grzech, przez to, jak zostaliśmy wychowani, przez wpływ tego świata, przez media. Poza tym na drodze ludzie chodzą. Niestety tak też wygląda często nasze serce. Świat w tej z powrotem chodzi. Przez to, co słyszymy, na co patrzymy, po co nam się stawia przed oczy. Cały czas, można powiedzieć, serca są pobite. <śmiech> Możemy to zobaczyć na przykład w historii miasta Pompeje, to jest niedaleko Neapolu, u stóp Bezuwiusza. Dzisiaj około jakiegoś 80 roku po Chrystusie na to miasto w pełni rozkwitu właśnie już, jak to powiedzieć, wylał, wysypał tony popiołu i po latach to miasto zostało odkopane i nawet zrekonstruowane te, te ciała ludzi, takie odlewy zrobili z tego, ale właściwie chociaż dzisiaj jest to jakiś wielki zabytek jego dziedzictwa ludzkości, to tak naprawdę to jest hańba, to co tam jest przedstawiane. To jest zapis właściwie ludzkiego grzechu i pychy. Tam I te dzieła sztuki, które się zachowały, bo to miasto właściwie zachowało się tak prawie w całości. I te rzeźby, które tam pozostały, to wszystko wskazuje na rozkwit kultury, można powiedzieć, ale całkowicie bez Boga jest to zarejestrowana bezbożność ludzi. To jest właśnie to, do czego jest zdolny człowiek, tak jak też ich to w liście do Efezjan jest napisane, przez ten przytępiony umysł. Właśnie tak człowiek nie rozumie, nie dociera do ludzkiego serca to, co, to, co jest Bożego. I do czego to prowadzi? Właśnie Wezubiusz pokrywa popiołem taką a, cywilizację. Bóg osądza grzesznika, po prostu. Hmm. Hmm. Teraz pytanie, czy takie serce może się zmienić? W Biblii mamy taki przykład. Choćby mamy w Ewangelii Marka napisane, że dwóch Łotrów złożyczyło Pan, ale potem widzimy, że jednak ten jeden powiedział: My słusznie cierpimy to znaczy, że to serce może się zmienić. To nie jest tak, że ja taki się urodziłem i już niestety muszę umrzeć w niewierze, bo nie mam innego wyjścia. Otóż nie. Człowiek nie rozumie przede wszystkim dlatego, że nie chce rozumieć. Nie dlatego, że by chciał, ale nie umie. <śmiech> My czytamy w liście do Rzymian, kto uwierzy w sercu swoim. A więc to jest miejsce, gdzie może zrodzić się wiara. A więc to była ta gleba, która jest zbyt twarda na wierzchu. Następna, można by określić, zbyt twarda pod spodem, czyli grunt skalisty. Trochę ziemi, a pod spodem kamień. Kamień w sensie e, jakaś wielka pokrywa skała. E, I to jest e, taki pozorny sukces, bo taki człowiek, tu czytamy, słucha słowa. Zresztą ten pierwszy też słucha słowa. Słucha słowa i nawet widzimy, z radością je przyjmuje. Może coś takiego, żeśmy nawet nie tak dawno przeżywali. Był ktoś, kto z radością słuchał. Miał radość z tego, że przybywał między nami. Ale tutaj czytamy, jest jeden problem. Nie ma w sobie korzenia. Nie ma korzenia. Człowiek wierzący to jest ten, który ma korzenie, tak jak drzewo. My czytamy, że się w powieściach, że hmm, hmm, chyba chodzi o pobożnego czy mądrego, że jego korzenie są w gruncie wiecznym, na gruncie wiecznym. Hmm, albo też i hmm, czytamy w liście hmm, do kolosan, korzenieni w nim, czyli jest porównanie do drzewa. Człowiek bieżący ma zapuszczone korzenie a więc nie można go wyrwać nagle, bo ma zapuszczone korzenie. Tutaj ten widzimy nie ma korzenia. Czyli to jest taka roślinka, która rośnie, może nawet coraz większa, ale tylko na zewnątrz. Można bardzo łatwo ją wyrwać. Nie ma korzenia. W pewnym momencie też wielu uczniów przestało chodzić za Panem Jezusem. Właśnie to byli ludzie, którzy nie mieli korzenia. Apostoł Jan napisał, wyszli z nas, bo nie byli z nas. Ludzie, którzy w swoim sercu nie pokutowali. To jest właśnie to, że nie chodzi tutaj o jakieś, żeby jakiś zarys teologii wysłuchać i się z nim zgodzić. Nie chodzi o to, żeby gdzieś chodzić. Ale chodzi właśnie o to skruszone serce, o tę świadomość, że jestem grzesznikiem, bo ten, ten ktoś tutaj z radością przyjmuje, czyli z uśmiechem słuchał tego, zadowolony. A jednak chodzi o coś innego lepiej, żeby płakał. Tak jak ten celnik, który nie śmiał wejść do świątyni, bił się w piersi, nie śmiał oczu podnieść, zawstydzony. Tego właśnie jest potrzeba w sercu. Nie tego, żeby z przyjemnością słuchać. Może lepiej z przerażeniem słuchać. Co ze mną będzie, jeśli się nie naduca? Jestem zły. I tu widzimy, co powoduje, że taka roślinka jest wyrywana. Właśnie to, że jest niestały. Czyli dzisiaj, tu, jutro, tam. Dalej przychodzą y, prześladowania, ucisk. No i oczywiście taki człowiek y, nie będzie poświęcał y, swego czasu, czy swojej rodziny, czy cokolwiek swego dla y, Jezusa, y, co do którego y, nie, Jego serce y, wcale nie bije. To jest takie z jednej strony wspaniałe, a z drugiej strony przerażające zdanie w liście do koryntian Ostatnio, właśnie wczoraj to czytałem i tak mnie to e, tak aż e, wstrząsło. To jest, może przeczytam to, bo to jest e, zdanie, które właściwie rzadko czytamy. Pierwszy jest do Koryntian, ostatni rozdział, 22 wiersz. Pierwszy jest do Koryntian, 16 rozdział, 22 wiersz. Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Czyli miłość albo śmierć. Albo miłujesz Pana, albo idziesz na wieczne męki. Wydaje się to sprzeczne samo w sobie. No Jak to, jak będę chciał, to będę miłował. Ale tutaj apostoł pisze, kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Ktoś by powiedział bardzo śmiałe zdanie. Nie wolno tak w ogóle ludzi oceniać, ale tak to jest napisane. To nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Z drugiej strony, kto miłuje Pana, jest błogosławiony. I właśnie to jest problem tych ludzi, którzy nie mają w sobie korzenia. Oni nie kochają Jezusa. I z tego powodu będą przeklęci. Mamy ten następny rodzaj tej ziemi, na której są ciernie. <śmiech> widzimy, że to ziarno też wzrosło, a więc ci ludzie słuchali i to może nawet dłuższy czas ale pojawia się pewien problem ten świat, który otacza ze swoimi różnymi atrakcjami powabami, możliwościami tak jakby przeważa Takim człowiekiem był Judasz. Takim człowiekiem był też, o ile to możemy powiedzieć, ten bogaty młodzieniec, który przyszedł do Pana Jezusa i powiedział, że pełni wszystkie przykazania. On też miał problem, którego nie potrafił pokonać. Odszedł zasmucony. I dlatego Pan mówi tutaj, uda. I to jest takie złudne, Wydaje się, że jest, ale tak naprawdę to jest tylko na chwilę i w gruncie rzeczy zaraz tego nie będzie. I Widzimy, jaki jest efekt. Plonu nie wydaje, czyli sam fakt, że ta trawka wzejdzie, nie wystarczy. Oczywiście rolnik się cieszy, że ta trawka wzeszła, no ale czeka ostatecznie na to, że będzie kłos, będzie ziarno, będzie żniwa. Tutaj żnik nie ma. Ani w pierwszym przypadku, ani w drugim, ani w trzecim nie ma żnik. Coś wyrosło, ale to jeszcze o to nie chodziło. I mamy ostatni przykład właśnie tych posianych na dobrej ziemi. Dlaczego ta ziemia jest dobra? Zapewne dlatego, że jest zorana, czyli to ziarno może wpaść głębiej. E Musi to być, wiadomo, żeby ziarno urosło, wszyscy czekają na deszcz, bez deszczu nic nie urośnie. Musi to być ziemia zwilżana, miękka, a więc to skruszone serce. Ktoś, kto umie słuchać. I tu widzimy, rozumie jest napisane, czyli zgadza się z tym, ufa temu, idzie za tym. I w Ewangelii Łukasza 8,15 jest napisane dobre serce, szczere serce. To jest taki uczciwy człowiek przed Bogiem. I że ten właśnie wydaje owoc. Czyli jest to ten czas żniw. Doszło do dojrzałości. Są kłosy, czy większe, czy mniejsze. Chociaż powinny się wydłużać. Jeśli jest dobra ziemia, powinny być większe. I Pan Jezus też, i to tak ciekawie to mówi, yy, że ten plon jest różny. Stokrotny, 30 trzydziestokrotny. W Ewangelii jest odwrotna kolejność. Czyli jest yy, od mniejszego do większego. Tutaj idzie od większego do mniejszego. Yy. Niestety może się zdarzyć, że ta dobra ziemia też staje się jałowa. Coraz słabiej rodzi. Tak też może być. Ale myśl Pana jest taka, żeby to jednak wzrastało było coraz większe. I teraz możemy powiedzieć... Jaką glebą jestem? Albo do jakiej, jakiego rodzaju ziemi można porównać moje serce? Czy jest jak ta droga? Czy jest jak ta... Ten grunt skalisty? Czy też jak tam, gdzie są te ciernie? A może jak ta dobra ziemia? I to jest też fakt, że dzisiaj możemy zdecydować, jaką ziemią chcemy być i jakie przyjęcie zgotować dla tego ziarna Słowa Bożego. Bóg mówi, co ja na to? Niech Pan da łaski, żeby i to słowo zmotywowało nas do tego właśnie, żeby być taką spragnioną ziemią, tak jak ta ostatnia właśnie tutaj. Taka spragniona, głodna. Albo też jako tych z Berej jest napisane, że byli szlachetniejszego usposobienia. Codziennie badanie pisma, czy to tak rzeczywiście jest. Jeśli ktoś się ze mną nie zgadza, niech to sprawdzi w Biblii, czy to tak rzeczywiście jest. Może inaczej, niech to e, szuka, stwierdzi. W każdym razie Pan Jezus jest tym, który rozsiewa i do dzisiaj to czyni. A nasze serce jest tą glebą, która e, powinna stać się takim, e, można powiedzieć, ogródkiem dla Pana, na którym rośnie to, co On zasiął. Abym go sławił życiem my. tę pewność mam, że Pana ujrzę, bo przy obiecał słowie swym, że przemienił. Bye! Wow.